19 stycznia 1947 roku odbyły się wybory do Polskiego Sejmu Ustawodawczego. Według danych opublikowanych przez władze tzw. blok demokratyczny zdominowany przez komunistów uzyskał 394 mandaty. PSL 28. Mikołajczyk uznał wybory za sfałszowane. Kilka lat później na falach Radia Wolna Europa wicedyrektor Departamentu X Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego Józef Światło, który w 1953 roku uciekł na zachód, tak ocenił sytuację w roku wyborczym 1947. W biurze politycznym nikt nie ma najmniejszej wątpliwości, że wyborów w Polsce komuniści nie mogą wygrać bez oszustwa. Na pierwszej sesji Sejm, powołany na pięcioletnią kadencję, uchwalił trzy akty prawne. Ustawę o wyborze prezydenta został nim Bolesław Bierut, ustawę zasadniczą o ustroju i zakresie działania najwyższych organów w państwie, zwaną Małą Konstytucją, oraz deklarację o realizacji praw i wolności obywateli. W tym samym czasie na czele nowego rządu stanął Józef Cyrankiewicz. Niebawem rozpocznie się tzw. bitwa o handel w celu zapewnienia państwu kontroli nad drobnym przemysłem i handlem prywatnym, które dominowały na rynku. Górnik Wincenty Pstrowski stał się symbolem Stachanowszczyzny, w wyścigu pracy i przekraczania norm. Biuro Polityczne PPR przyjęło program ograniczenia wpływów kościoła. Rok 1947, kolejny rok pokoju i już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 W 1947 roku rzeczywistym centrum władzy w Polsce było biuro polityczne KCPPR, gdzie wciąż myślano o zjednoczeniu PPR i PPS. PPS po wyborach była jedyną siłą mogącą zagrażać PPR-owi. Nieustały represje wobec podziemia niepodległościowego i legalnej opozycji. Aresztowano członków PPS WRN, a Józef Cyrankiewicz od dawna współpracował z władzami radzieckimi i dla obrony niezależności PPS nie myślał rezygnować z kariery. Miały też miejsce liczne procesy pokazowe. Między innymi sądzono oficerów pierwszego zarządu WIN z pułkownikiem Janem Rzepeckim na czele. Także działaczy PSL, w tym Kazimierza Bagińskiego. Sytuacja PSL była trudna. W partii wyrosła Mikołajczykowi także opozycja, skłonna nawiązać współpracę z PPR-em. W takich okolicznościach lider ludowców zdecydował się uciec z kraju, z 20 na 21 października 1947 roku, korzystając z pomocy ambasady USA. To było pół roku po ogłoszeniu w Stanach Zjednoczonych doktryny Trumana o początku okresu zimnej wojny w stosunkach między mocarstwami światowymi, a niebawem także planu Marszala o pomocy gospodarczej i finansowej krajom Europy Zachodniej. USA zaprosiły jednocześnie do tego grona Związek Sowiecki i kraje pod jego dominacją. Stalin odrzucił propozycję. Narada w Szklarskiej Porębie dziewięciu partii komunistycznych doprowadziła do powołania Kominformu z siedzibą w Belgradzie, który przypominał wcześniejszy Komintern, wykonujący polecenia Moskwy. W Polsce nowa władza już budowała ustrój polityczno-gospodarczy na wzór sowiecki. W lipcu Sejm uchwalił ustawę o trzyletnim planie odbudowy gospodarczej. Historia żywa. Panie profesorze, rok 1947, kolejny rok pokoju i już Polski komunistycznej, Polski Moskwy? Oczywiście ta instalacja trwała od momentu, kiedy wjechały czołgi Armii Czerwonej na ziemię polskie, ale istotna zmiana kontekstu zewnętrznego, na który zwróciła także pani redaktor uwagę w swoim wprowadzeniu, przyspieszyła ten proces. Od 1947 roku właściwie nie ma już wątpliwości, że zaczyna się nowa wojna, zimna wojna między Związkiem sowieckim a mocarstwami zachodnimi. Mówi Winston Churchill. From Stettin in the Baltic to Trieste in the Adriatic, an iron curtain has descended across the continent. Od Szczecina nad Bałtykiem, po Triest nad Adriatykiem, w poprzek kontynentu zapadła żelazna kurtyna. Za tą granicą leżą wszystkie stolice i prastare krainy środkowej i wschodniej Europy. Warszawa, Berlin, Praga, Wiedeń, Budapeszt, Belgrad, Bukareszt i Sofia. Wszystkie te miasta i wszyscy ich mieszkańcy leżą w czymś, co trzeba nazwać strefą sowiecką. Są one wszystkie poddane w takiej czy w innej formie nie tylko wpływowi sowieckiemu, ale także w wysokiej i rosnącej mierze kontroli ze strony Moskwy. To z pewnością nie jest ta wyzwolona Europa, o której budowę walczyliśmy. Słynne przemówienie Churchilla Fulton w stanie Missouri, które użyło tej metafory o żelaznej kurtynie, w istocie, która oddzieliła Europę Środkowo-Wschodnią od reszty Europy, często jest traktowana jako punkt wyjścia do historii zimnej wojny. Zanim Churchill wygłosił swoje przemówienie, kilkanaście dni wcześniej Stalin wygłosił swoje znacznie ważniejsze przemówienie, bo Churchill był już wtedy tylko emerytowanym premierem, nie pełnił żadnej funkcji politycznej, kiedy gościł w stanie Missouri, odbierając tam doktorat honorowy prowincjonalnej uczelni amerykańskiej. Natomiast Stalin przemawiał oczywiście w zamkniętym gronie w ramach przygotowań do formalnej kampanii wyborczej, która się również w Związku Sowieckim odbywała. Oczywiście była to całkowita formalność, w ramach tej kampanii Stalin niejako ustawiał ton polityczny całego kraju. Mówił o tym, że naiwni są ci, którzy liczą, że może przedłużyć się okres współpracy między mocarstwami wynikający z porozumienia przeciwko Hitlerowi. Hitlera już nie ma, nie mamy wspólnego przeciwnika. Dzielą nas te same zasadnicze interesy, które dzieliły nas zawsze. Dzieli nas ideologia, która dzieliła nas zawsze. Po jednej stronie mamy socjalizm, po drugiej kapitalizm, który jest naszym śmiertelnym wrogiem. Stalin powiedział to jasno i zaczął całą serię kampanii także we własnym kraju. Później będą się one rozlewać na kraje sąsiednie podporządkowane Moskwie. Kampanii walki z kosmopolityzmem, jak to określał czyli z uleganiem wpływom zachodnim, kampanii walki, hołdowania zachodowi, przed pieredzapadom, tak się to ładnie po rosyjsku nazywa i można było dostać za to 10 lat obozu, przedłużone ewentualnie do kolejnych 10, czyli praktycznie wyrok śmierci. To wszystko zaczyna się już w 1946 roku w Moskwie, a zatem skoro tak... W 1947 jest to już realizowane pełną parą w samym Związku Sowieckim. Skoro tak, to wiadomo było, że nadzieje na jakieś poluzowanie tej kontroli moskiewskiej, na jakąś własną polską drogę do socjalizmu, stają się coraz bardziej iluzoryczne. Doświadczy tego ten, który na tych nadziejach budował swoją bardzo agresywną oczywiście karierę polityczną, mam na myśli Władysława Gomułkę. Ten stał się jednym z przywódców nowej władzy w Polsce, oczywiście dlatego, że pozwolił mu na to Stalin, ale Gomułka zakładał, że ta władza będzie władzą polskich komunistów. I że zerwie się Stalinowi z uwięzi. Może słowo zerwie się z uwięzi, czy sformułowanie takie jest troszkę za daleko idące. Gomułka chciał być jak najbardziej lojalnym współpracownikiem towarzysza Stalina, ale chciał być współpracownikiem, a nie agentem. Na tym polega istotna różnica a Stalin już nie potrzebował żadnych współpracowników. Stalin chciał mieć posłusznych agentów, takich, jakim był bez wątpienia Bolesław Bierut, który niczym więcej nigdy nie był, jak tylko agentem Stalina. Inni obok Bieruta posłuszni wykonawcy dyrektyw idących z Moskwy. Takim rzeczywiście przełomowym pod tym względem momentem był 1947 rok w dwóch punktach. Jednym była konferencja paryska, związana z dystrybucją planu Marshalla, o którym wspomniała pani redaktor na wstępie do naszej rozmowy. Ten plan ogłoszony w marcu 1947 roku przez amerykańskiego sekretarza stanu zakładał ogromną pomoc finansową, gospodarczą Stanów Zjednoczonych w odbudowie Europy po II wojnie światowej. Pomoc, która miała ochronić Europę, zwłaszcza zachodnią, przed wpływami komunistycznymi. Amerykanie zakładali, że jeżeli wpompuje się pieniądze w tą właśnie restaurację jakiegoś ładu, stabilności ekonomicznej w Europie, mniejsze szanse wyborcze będą mieli komuniści, bardzo silni wtedy we Włoszech, we Francji, żerujący na niezadowoleniu społecznym, na zbiednieniu, na porównaniu tego, co było po II wojnie światowej ze światem przed II wojną, który wydawał się rajem utraconym. To w tej sytuacji czemu służyło zaproszenie Stalina do planu Marszala? Amerykanie grali w politykę, tak jak i Stalin, oczywiście innymi metodami, ale świadomi byli konfliktu geopolitycznego ze Stalinem. I zakładali, że jeżeli Stalin zgodzi się na udział w planie Marszala, to oczywiście ceną za to będą ustępstwa polityczne, które Stalin będzie musiał ponieść. Najważniejszym przejawem tych ustępstw będzie zgoda na uczestnictwo nie samego Związku Sowieckiego tylko w planie Marszala, ale także krajów Europy Środkowo-Wschodniej, czyli zwłaszcza tych krajów należących formalnie do grona zwycięzców, czyli Polski i Czechosłowacji. Wciąż istniała różnica, zróżnicowanie, że tak powiem, w polityce światowej na kraje, które były sojusznikami Hitlera, sojusznikami osi, takie jak Węgry, Rumunia, Bułgaria i kraje należące do koalicji antyhitlerowskiej, czyli Polska i Czechosłowacja. Więc Polska i Czechosłowacja były w pierwszej kolejności brane pod uwagę jako beneficjenci planu Marszala. I zarówno minister spraw zagranicznych Czechosłowacji Jan Masaryk, jak i polska delegacja pojechały na konferencję w Paryżu, gdzie miano decydować prawda, o ostatecznym kształcie planu Marszala i udziale tych właśnie krajów, również naszej części Europy w dystrybucji środków z Ameryki. I wtedy właśnie Stalin podjął decyzję. Nie, zrezygnujemy raczej z tych miliardów dolarów, które oczywiście przydałyby się Związkowi Sowieckiemu na odbudowę. Własnego kraju przecież z gigantycznych zniszczeń okresu II wojny światowej. Związek Sowiecki niewątpliwie był ekonomicznie, społecznie jedną z największych ofiar II wojny światowej i potrzebował środków na odbudowę. Ale Stalin zrozumiał, że cena jaką przyjdzie zapłacić za tę wielką inwestycję finansową amerykańską będzie politycznie nieopłacalna. Poluzowanie tej smyczy, na której miał Pragę, Warszawę i całą Europę Wschodnią jest zbyt niebezpieczne. I dlatego dosłownie z dnia na dzień nakazał wycofanie, wycofanie delegacji. Fakt, że Stalin zrezygnował z pomocy USA nie przystąpił do planu Marszala podobno zdziwił, zaskoczył Bieruta. Nie sądzę, żeby Bieruta cokolwiek mogło zszokować, był agentem zbyt już doświadczonym, by wiedzieć, że wola pana może zmienić się w ciągu sekundy. Prawdziwy szok spotkał jadącego na tę konferencję do Paryża ministra spraw zagranicznych Czechosłowacji, Jana Masaryka, polityka niezależnego, który po powrocie powiedział, jechałem do Paryża jako minister spraw zagranicznych niepodległego państwa, wracam jako urzędnik kraju satelickiego Moskwy. To była istota tej zmiany, która się dokonała także w Polsce. Czy Stalin na Paryż odpowiedział konferencją na Radą Szklarskiej w Porębie dziewięciu partii komunistycznych i utworzeniem Kominformu? To nie była tylko odpowiedź na Paryż. Przypomnę, że Komintern, czyli organizacja zrzeszająca partie komunistyczne podporządkowane Moskwie, istniejąca od 1919 do 1943 roku, został formalnie rozwiązany przez Stalina niejako w geście dobrej woli wobec mocarstw zachodnich. Prawda? że oto rezygnuje z kontroli nad piątą kolumną, jaką dla Stalina oczywiście były partie komunistyczne działające we Francji, prawda, we Włoszech czy w innych krajach zachodnich. Jak już wspomnieliśmy w dzisiejszej audycji, Stalin jasno powiedział już właściwie w 1946 roku, że okres współpracy z państwami zachodnimi się skończył, a zatem tamte gesty dobrej woli już nie mają żadnego znaczenia i trzeba znów zacieśnić kontrolę nad partiami komunistycznymi. Bezpośrednim jednakże powodem tej decyzji o odnowieniu pewnej formuły, Kominternu zacieśnionej, zwężonej właściwie tylko do krajów Europy Środkowo-Wschodniej plus komuniści z Włoch i Francji. Było nowe zjawisko w ruchu komunistycznym, spór z Jugosławią, spór z jugosłowiańską partią komunistyczną z Josipem Brostito, który przeciwstawił się Stalinowi w 1947 roku, co niesłychanie zirytowało oczywiście wodza światowej rewolucji i postanowił zgnieść Titę, był gotów nawet na wojnę, do której ostatecznie nie dojdzie, bo wybuchnie wojna koreańska, która odwróci uwagę Stalina od rozprawy militarnej z Jugosławią. Ale na pewno był gotów najpierw, zanim sięgnie po środki militarne, izolować i zmusić niejako do kapitulacji Tite przy pomocy wspólnego nacisku wszystkich innych partii komunistycznych, całego tworzącego się bloku w Europie Środkowo-Wschodniej. Po to była narada w Szklarskiej Porębie której formalnym gospodarzem był PPR, ale której inicjatorem i reżyserem był oczywiście Stalin i jego wysłannik na tę naradę, osoba w tym momencie numer dwa w Partii Komunistycznej Związku Sowieckiego, Andrzej Żdanow. Ten sam Żdanow, który inicjował ideologiczne kampanie nienawiści do Zachodu, później także kampanie antysemickie w Związku Sowieckim. I to on był głównym mówcą na posiedzeniu w Szklarskiej Porębie, jego przemówienie nie wróżyło nic dobrego nie tylko Ticie czy stosunkom Związku Sowieckiego z krajami zachodnimi, ale nie wróżyło także nic dobrego gomułce. Przekreślało nadzieję na luźniejszą smycz między ręką pana na Kremlu a obrożą tych, którzy mieli w jego imieniu gryźć w Warszawie. Drogowie i drogie, nasi narody były słabsze. Dziedzictwo w prawie, byli było tego godziny Macedonii posardzieli zgodzieli. Święscupał, su, pateli i zdańeczki dawały ogromnej żenskiej durowej, wielkiej morbi. Jak na walkę z Tito, siedziba Kominternu w Belgradzie, taki wybór to wybór ciekawy. Oczywiście ten konflikt dopiero się zaczynał, konflikt kominformu z Tito. Ale właśnie miała przygotować niejako ta próba nacisku jeszcze z udziałem Jugosławii, połączonych partii komunistycznych pod komendę Stalina, by Tito zawrócił z drogi, na którą wszedł, już wcześniej, praktycznie rzecz biorąc od 45 roku, drogi utrzymywania pewnej niezależności od Moskwy. Jakby Stalin pokazywał Ticie, no masz ostatnią szansę, jeśli podporządkujesz się kominformowi, jeżeli będziesz posłusznym wykonawcą zbiorowej mądrości, że tak powiem, partii komunistycznych połączonych teraz w kominformie, to możemy jeszcze zrezygnować z konfrontacji z tobą. Jeśli nie, będziesz miał przeciwko sobie nie tylko Moskwę, ale cały ruch komunistyczny. Profesor Andrzej Nowak jest gościem audycji programu Pierwszego Polskiego Radia. Historia Żywa Wróćmy do Polski roku 1947 roku wyborów do Sejmu Ustawodawczego i odwołajmy się ponownie do wicedyrektora Departamentu X Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego Józefa Światły, który w 1953 roku uciekł na zachód i tak ocenił te wybory na falach Radia Wolna Europa. Wiem, jak się fałszowało wyniki wyborów w roku 1947, bo zarówno biuro polityczne, Jakie Ministerstwo Bezpieczeństwa nie mają żadnej wątpliwości co do nastrojów społeczeństwa. Bezpieczeństwo prowadzi bardzo skrupulatną obserwację tego, co myśli i jak się zachowuje społeczeństwo. I dlatego wiedzieliśmy doskonale, że ogromna większość społeczeństwa nienawidzi partii i ludzi, którzy zagarnęli władzę w swe ręce. W biurze politycznym nikt nie ma najmniejszej wątpliwości, że wyborów w Polsce komuniści nie mogą wygrać bez oszustwa. Wszystkie organy administracji publicznej i wszystkie komórki wyborcze dokonywały nadużyć i brały udział w fałszowaniu wyniku wyborów. Rok 1947 to rok wyborów do Sejmu Ustawodawczego. Nareszcie, no właśnie, ale nie wszyscy się z tego cieszyli, Mikołajczyk uznał wybory za sfałszowane. No może zacznijmy od stwierdzenia, że wybory na pewno były sfałszowane. Nie tylko Mikołajczyk je za takie uznał, ale przywoływany przeze mnie w ciągu ostatnich kilku audycji autorytet najbardziej kompetentny w tej sprawie, czyli ten, który je fałszował. Wspomniany pułkownik Aron Pałkin z Moskwy, który organizował te wybory. Stwierdził w swoim raporcie do Moskwy, że najwyżej 50% głosów padło na partię tzw. bloku demokratycznego, a więc połowa głosów padła na PSL. Tymczasem według oficjalnych danych 80% zdobyły partię bloku demokratycznego, a tylko 10% PSL. Taka była skala tego fałszerstwa. Frekwencja nie była sfałszowana. Frekwencja bardzo wysoka, blisko 90% według oficjalnych wyników prawdopodobnie bardzo nie odbiegała od prawdziwej. To znaczy stopień mobilizacji był duży, czy raczej powiedziałbym mobilizacji przemocą osiągniętej. Przypomnę jeszcze raz działania grup ochronno-propagandowych, bo tak się nazywały te grupy wojskowe, w których blisko 65 tysięcy żołnierzy agitowało z bronią w ręku za przymusem niejako udziału w tych wyborach i głosowaniem na jedyną właściwą listę, czyli listę bloku demokratycznego. Po ogłoszeniu tych wyników było jasne, że PSL nie ma żadnej już przyszłości politycznej w Polsce. Zostało PSL-owi w Sejmie liczącym 444 mandaty, zaledwie 28 mandatów do dyspozycji partii opozycyjnej, czyli nie było mowy o jakimkolwiek wpływie na władzę, czy nawet o jakiejkolwiek funkcji kontrolnej, tym bardziej, że trwały nadal procesy polityczne, w których ludzie związani z PSL-em sadzani byli na ławie oskarżonych i otrzymywali najwyższe wyroki. PSL stał wobec wyboru, czy kapitulujemy, podporządkowujemy się SL-owi fasadowej partii chłopskiej, którą już komuniści od kilku lat hołbili przy sobie, by właśnie zastąpić nią PSL, czy rezygnujemy z jakiejkolwiek działalności politycznej, licząc, że komuniści nas nie wsadzą do więzienia. No i trzecie wyjście, które wybrał między innymi sam Mikołajczyk ostatecznie w październiku 1947 roku, czyli ucieczka na zachód. Stanisław Mikołajczyk. Stwierdzając, że komuniści polscy wszystko jednak się zwali. Polską Partią Komunistyczną przed II wojną światową. Polską Partią Robotniczą po styczniu 1942 roku. To nie partia narodowo-wyzwoleńcza, ale partia zdrady narodowej. Naturalnie większość Działaczy PSL-u nie mogła marzyć o takiej organizacji ucieczki, jaką dzięki zachodnim, że tak powiem, do niedawna sojusznikom mógł uzyskać Mikołajczyk i jego towarzyszka. Ucieczki pojmowanej jako dezercję, to niepochlebne określenie. Cóż, myślę, że ucieczka była faktem, można ją usprawiedliwiać w sposób absolutnie zrozumiały, a mianowicie gdyby Mikołajczyk został w kraju, musiałby się liczyć z procesem i niemal pewnym wyrokiem śmierci jako symbol opozycji politycznej w Polsce. A więc w tym sensie nikt chyba nie ma prawa rzucić kamieniem w kogoś, kto uciekał przed pewną śmiercią. Z punktu widzenia jednakże całej działalności politycznej Mikołajczyka, pozostawienie tysięcy działaczy w kraju, którzy zaufali mu, zaufali tej ofercie politycznej, jaką zdawał się tworzyć swoim projektem, porozumienia z komunistami i uzyskania we współpracy z nimi pewnej przestrzeni wolności, nie tylko dla PSL-u, ale dla Polski, to było przygnębiające fiasko tej polityki, fiasko zakończone no właśnie ucieczką autora tej polityki. Na pewno nie umacniało to popularności, oczywiście już podziemnej niejako, nielegalnej popularności Mikołajczykowskiego rozwiązania politycznego w społeczeństwie polskim raczej wzmagało poczucie beznadziejności, przekonanie, że teraz to już naprawdę na bardzo długo albo może na zawsze dostaliśmy się pod rządy, na które nie mamy żadnego wpływu. Po ucieczce z Polski Stanisława Mikołajczyka w Sejmie odbyła się specjalna debata. Wysoka Izbo, Stanisław Mikołajczyk wraz ze swymi najbliższymi współpracownikami widział coraz wyraźniej że zbliża się nieuchronnie dzień, kiedy zostanie odsunięty od kierownictwa przez siły wewnątrz Polskiego Stronnictwa Ludowego, wyrzucony poza burtę życia politycznego w Polsce przez własne Stronnictwo. Komisja może z całą pewnością stwierdzić, że ucieczka Mikołajczyka i jego kolegów została zorganizowana i przeprowadzona przez wysokich urzędników jednej z ambasad Warszawy. Zanim zniknął z życia politycznego Stanisław Mikołajczyk, na szczyty wspiął się Bolesław Bierut, którego wspomniana ustawa Sejmu nominowała na prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, kontynuując chyba tradycję II Rzeczpospolitej. Może najpierw jeszcze tylko jedno słowo o Mikołajczyku. On jednak swojej kariery politycznej nie skończył. Oczywiście zniknął z życia politycznego w Polsce. Tak, natomiast pamiętajmy, że kontynuuje swoją działalność polityczną na emigracji, gdzie też zresztą wiele rzeczy się zdarzyło w 1947 roku po śmierci prezydenta Placzkiewicza i zmianie tuż przed śmiercią jego decyzji w sprawie wyznaczenia następcy. Doszło do podziału na emigracji bardzo głębokiego. Nowy następca, prezydent August Zaleski nie będzie się cieszył już takim powszechnie akceptowanym autorytetem na emigracji jak jego poprzednik. I właśnie dodatkowo powrót Mikołajczyka na emigrację spowoduje dalsze podziały, rozbicie właściwie na trzy główne nurty życia politycznego emigracji. A wracając, a pani... właśnie, a wracając do Bieruta. Właśnie, wspomniała pani redaktor o tym, że być może szczytem jego kariery było dokonane po sfałszowanych wyborach w styczniu 47 roku wprowadzenie instytucji prezydenta, do której był jedynym kandydatem. Rzeczywiście, Urząd Prezydenta był formalnie najwyższym urzędem zgodnie z Konstytucją Marcową, której porządek polityczny znowelizowany po wyborach 47 roku formalnie obowiązywał. Tyle tylko, że uzupełniono właśnie w tej nowelizacji Urząd Prezydenta, dodaną do niego na wzór sowiecki Radą Państwa. Nie było takiej instytucji oczywiście w II Rzeczpospolitej, łączącą trochę funkcje wykonawcze z ustawodawczymi. Ale jednocześnie trzeba powiedzieć, że pozycja prezydenta, nawet w świetle tej nowelizacji z 1947 roku, była to pozycja symboliczna. Istotą władzy Bieruta nie był wybór na prezydenta, ale było oparcie o Stalina i rola najwierniejszego wykonawcy jego woli w Polsce. Ale po co w tym czasie był prezydent? Wrócę do odpowiedzi na to pytanie, tylko dokończę próbę zrozumienia, na czym polegała istota pozycji Bieruta. Otóż Bierut czuł się niejedynowładcą w Polsce, tak długo jak długo obok był Gomułka, Polskiej Partii Robotniczej. Ale pozycja Gomułki systematycznie słabła w 1947 roku, a w 1948 roku, jak będziemy o tym mówili, ostatecznie zostanie Gomułka z tych szczytów władzy całkowicie wyeliminowany. I to wtedy, dopiero wtedy, kiedy zniknie Gomułka, Bierut stanie się absolutnym władcą. Oczywiście absolutnym w przenośni, bo był zależny całkowicie od Stalina. A w Polsce oprócz niego jeszcze dwie osoby uzupełniały rzeczywisty triumvirat, który rządził Polską formalnie na szczycie tego triumviratu. I chyba faktycznie był Bierut, ale obok niego także Jakub Berman i Hilary Minc. Ten układ ustabilizuje się już całkowicie od 48. Nas naród, który całym sercem czerpie tysiącletniego dorobku poprzednich pokoleń, Kroczył na nową drogę dziejową. Stał się on narodem robotników i chłopów, którzy zerwali pęta krępującej w ciągu wieków. Wracając do odpowiedzi na pani redaktor pytanie, po co była funkcja prezydenta? Po to po prostu, żeby upodobnić twór polityczny podporządkowany całkowicie Moskwie tradycją niepodległej Polski. To dodawało jakby splendoru symbolicznego tej funkcji, którą miał sprawować Bierut. Przewodniczący KRN to nie brzmi tak dumnie jak prezydent Rzeczpospolitej, przyzna chyba pani redaktor. Tak, oczywiście. Zastanawiam się nad znaczeniem małej konstytucji, ustawy zasadniczej ze stycznia 1947 roku. Czym ona była w historii Polski? i tego typu aktów. Wydaje mi się, że jej rola była bardzo ograniczona w stosunku do znacznie ważniejszego, wyższej rangi aktu, jakim była nowa konstytucja uchwalona w 1952 roku, konstytucja PRL, już tak formalnie się wtedy nazywająca. Ta nowelizacja nie była taka ważna, a konstytucja PRL-u, sama obowiązująca z poprawkami, jak wiadomo, i zmianami aż do 1997 roku, została najlepiej scharakteryzowana przez Wielkiego pianistę polskiego pochodzenia Artura Rubinsteina, który tak się jako znany żartowniś wyraził kiedyś. Taką macie ładną konstytucję, szkoda tylko, że taka mało używana. Bardzo ładne. Właśnie myślę, że ta nowelizacja też miała taki sens. To były tylko prawnicze pozory nie mające istotnego związku z rzeczywistością. Faktyczny układ władzy wyglądał tak, jak opisałem to przed chwilą. Istotna zmiana jaka się tutaj dokona będzie tylko taka, że ta władza ulegnie dodatkowej centralizacji w następnym roku, kiedy ostatecznie PPR wchłonie PPS i powstanie, tak jak to Stalin od początku właściwie zgodnie z logiką swojego działania zakładał jedna partia komunistyczna PZPR. Trzecim aktem prawnym Sejmu Ustawodawczego była deklaracja o realizacji praw i wolności obywateli. To brzmi bardzo demokratycznie, tak na wzór rewolucji francuskiej, równość, wolności, i braterstwo. Coś z tą rewolucją francuską to rzeczywiście może ma wspólnego, mam na myśli procesy polityczne i spadające głowy. No, w Polsce ich nie ścinano gilotyną, tylko strzelano w tył głowy w 1946-1947 roku. Przecież rok 1947 to rok wielu bardzo ważnych, bardzo tragicznych procesów pokazowych, w których zapadały licznie wyroki śmierci, szybko następnie wykonywane na największych polskich patriotach. Przypomnijmy, już w styczniu zaczyna się proces przywódców pierwszej komendy WIN. Tam akurat zapadły wyroki łagodne, mające zasugerować, że tak powiem, łaskawość rzeczywistych władców państwa dla opozycji. Ale dla równowagi wydano jednocześnie wtedy wyroki śmierci na tych, którzy odważyli się w ogóle wchodzić do ambasady brytyjskiej, oskarżając m.in. osobistego przyjaciela ambasadora brytyjskiego o szpiegostwo. Ksawery Grocholski stracił w tym procesie życie. To była taka przestroga, nie zbliżajcie się do niczego, co zachodnie. Potem będą kolejne procesy. Proces kolejnej komendy win w sierpniu 1947 roku z Franciszkiem Niepokulczyckim na czele. Obok niego na ławie oskarżonych zasiadł wspominany już przeze mnie wcześniej Karol Buczek, profesor mediewista i jednocześnie redaktor tygodnika Piast wydawanego przez PSL. Wielu oskarżonych w tym procesie otrzymało wyroki śmierci. Niepokulczycki szybko został stracony. Buczek stracił tylko zdrowie w więzieniu, z którego wyjdzie w 1956 roku. W grudniu kolejny wielki proces kolejnej komendy Winus, zdemaskowanej, złapanej przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa z majorem Wincentym Kwiecińskim na czele, obok niego na ławie oskarżonych zasiadł pułkownik Wacław Lipiński, także wspominany przeze mnie przywódca konspiracji piłsudczykowskiej, wybitny w każdym razie polski historyk wojskowości również stracone w wyniku tego procesu. To jest czas, kiedy w Polsce wykonuje się mnóstwo publicznych egzekucji. No dzisiaj trudno nam to sobie wyobrazić, ale odbywało się setki publicznych egzekucji, na które przychodziły tłumy, w tym kobiety i dzieci. I nie były to tylko egzekucje niemieckich zbrodniarzy, bo oczywiście tych było najwięcej i tych procesów. Na ogół zresztą trzeba powiedzieć, że procesy niemieckich zbrodniarzy przeprowadzane były absolutnie lege artis, Trudno mieć do wyroków tam zapadających zastrzeżenia. Może poza jednym wyjątkiem biskupa Gdańskiego, którego skazano na 8 lat więzienia, za to tylko, że zabronił przyjmować spowiedzi w języku polskim swoim księżom, co oczywiście było posunięciem antypolskim, ale czy kryminalnym i zasługującym na 8 lat więzienia, to już jest zupełnie inna kwestia. Wracam jednakże do atmosfery tego roku, kiedy tu mówimy o prawach człowieka, o literze prawa, mało używane, jak właśnie trafnie zauważył Artur Rubinstein później, to realność była zupełnie inna. W tych setkach procesów, w setkach egzekucji publicznych, na które niejako ściągano tłumy widzów, jeszcze w dodatku filmowano te egzekucje, żeby utrwalić tę przewagę przemocy w życiu publicznym, Polskim, by przypominać o niej nawet wtedy, kiedy egzekucji publicznych już nie będzie. Że dysponujemy my, nowi władcy Polski, taką możliwością odwetu na każdym, który się nam przeciwstawi. To były realia nowej władzy w 1947 roku. Oczywiście drugą ich stroną była postępująca cały czas odbudowa kraju. Niewątpliwie nie wolno zapominać i o tej właśnie drugiej stronie czasów, które teraz omawiamy. Czyli o planie trzyletnim. W rzeczywistości plan jednak służyć miał odbudowie przede wszystkim przemysłu ciężkiego, funkcjonowaniu pełną parą kopalń polskich. Przypomnę, że jedną z głównych metod wyzysku Polski przez wielkiego brata z Moskwy była umowa skrajnie niekorzystna, umowa handlowa podpisana w 1945 roku, na mocy której Polska eksportowała ogromne ilości węgla do Związku Sowieckiego za cenę jednego dolara za tonę, czyli kilkunastokrotnie niższą niż cena rynkowa. Szacuje się, że Polska straciła w ten sposób do 1956 roku, kiedy Gomułka to zmieni, ponad pół miliarda dolarów według ówczesnych cen. To dzisiaj byłoby dziesiątki miliardów dolarów. O to chodziło przede wszystkim szybkiej naprawie przemysłu, żeby on mógł służyć realizacji tych zobowiązań wobec Związku Sowieckiego, Także zobowiązań w sensie militarnym. Polska miała być ważnym ogniwem systemu militarnego konstruowanego przez Związek Sowiecki w Europie Wschodniej. Niestety jeśli chodzi o zaopatrzenie ludności, ono było na ostatnim miejscu, czego dowodem jest wspomniana przez panią redaktor we wprowadzeniu do naszej audycji bitwa o handel. Tak zwana bitwa o handel, zadekretowana na plenum KCPPR w kwietniu 1947 roku. Kiedy to pod pozorem walki ze spekulacją i nadużyciami zlikwidowano no niemal wszystkie hurtownie handlowe i zredukowano ilość sklepów o dziesiątki tysięcy, co raczej dramatycznie zmniejszyło dostępność towarów powszechnego użytku dla ludności obiecane w zastępstwie likwidowanego handlu prywatnego, państwowe domy towarowe, pedety, wtedy właśnie także zaplanowane, no jeszcze nie powstały i powstawać będą z dużym poślizgiem, a więc ta luka w zaopatrzeniu będzie w 1947 roku poważna. Dodajmy wreszcie, że 1947 rok to jest rok ostatniego głodu w naszej części Europy. Na szczęście dla Polski została ona dotknięta tym głodem w sposób stosunkowo łagodny. Głód polegał po prostu na tym, że większość ludzi nie dojadała, ale nie umieraliśmy z głodu. A tymczasem na sąsiedniej Białorusi, czy zwłaszcza na terenie Mołdawii włączonej do Związku Sowieckiego, w tym czasie umierało setki tysięcy ludzi z głodu. To pokazuje skalę biedy wtedy w Europie Wschodniej. Władza wkraczała we wszystkie dziedziny ówczesnego życia. Biuro Polityczne PPR przyjęło program ograniczenia wpływów Kościoła. Oczywiście była kwestia ideologizacji szkolnictwa, ale warto przypomnieć, są na to dowody w kronikach filmowych, że sam Bierut prowadził procesję na Boże Ciało. Tak jak z Urzędem Prezydenta, tak również z tą katolicką oprawą uroczystości państwowych, Obie te fasady służyć miały uprawomocnieniu nowej władzy, a więc stworzeniu wrażenia, że właściwie mamy do czynienia z kontynuacją, z ciągłością, że to dalej jest Polska, z prezydentem, z szacunkiem dla katolickich tradycji, katolickiej obrzędowości. Rzeczywiście byli kapelani wojskowi. Zacznie się kończyć ten okres takiego symbolicznego wykorzystania obrzędowości katolickiej jako uzasadnienia czy uprawomocnienia dodatkowego nowej władzy właśnie z końcem 1947 roku. Dlatego, że zlikwidowana została już wszelka opozycja polityczna w Polsce. A więc skoro nie ma już żadnej opozycji politycznej, to jedyną siłą instytucjonalną, która pozostała w kraju niezależna od państwa wszechpotężnego był Kościół. I to właśnie w związku z tym... Kościół został wskazany jako następny przeciwnik do wyeliminowania, do podbicia, do rozbicia. Pułkownik Julia Brystygierowa przedstawiła cały plan rozbicia Kościoła Katolickiego w Polsce. Ten plan zacznie być realizowany w pełnej skali w najbliższych miesiącach, czyli już w 1948-1949, kiedy Kościół będzie już niemal wyłącznym przeciwnikiem dla działań nie tylko propagandowych, ale działań wykonywanych za pomocą... Aparatu przemocy. Józef Cyrankiewicz. Towarzysze, patrzyłem po twarzach, starałem się sobie przypomnieć, z iloma z Was spotkaliśmy się tu, na tej sali, w pamiętnym roku 1948, przed Kongresem Zjednoczeniowym. Duże zasługi na polu chłonięcia PPS-u przez PPR w następnym roku miał Józef Cyrankiewicz, który właśnie w 1947 roku stał się wielkim rozgrywającym. Został premierem nowego rządu po wyborach do Sejmu Ustawodawczego, nazywany później wiecznym premierem. Czy jego rolę w tym czasie się wyolbrzymia? Sądzę, że jeśli użyć określenia rozgrywający, pochodzącego oczywiście ze sportu, to ja bym nieco żartobliwie, choć temat nie jest do żartów, powiedział, że to był taki rozgrywający, który rozgrywał jak mu zagrano. Był podporządkowany swoim mocodawcom, a za takich uważał nie tylko rzecz jasna Stalina, bo ten był mocodawcą wszystkich, ale także Bieruta, Bermana czy Minca. Cyrankiewicz miał się tylko dobrze prezentować jako przedwojenny inteligent tzw. Tak dobrej krakowskiej rodziny. Świetnie władający literackim językiem polskim, błyszczący na salonach swoją żoną, aktorką Niną Andrycz i eleganckimi marynarkami. Ta rola figuranta, sprawnie organizującego posiedzenia Rady Ministrów bez istotnej roli. Ta rola rzeczywiście zapewniła mu niezwykłą, rekordową długowieczność w funkcji premiera. 23 lata dzieli moment, w którym objął tekę premiera Józef Cyrankiewicz, od momentu, w którym tę tekę musiał odłożyć. W międzyczasie była jeszcze krótka, ponad dwuipółletnia przerwa. W sumie około 20 lat sprawował funkcję premiera, co czyni go rzeczywiście rekordzicą i przedmiotem żartów. Pamiętam jeden z przebojów kabaretu starszych panów którzy śpiewali, jak długo tym premierem można być. Była to audycja Historia Żywa.